Błękitna parasolka Ocknąłem się w domu w Łękpelin po jakimś koszmarnym, szalenie męczącym śnie. Był to sen, w którym starałem się wyzwolić z nadzwyczaj krytycznej sytuacji, z której nie było żadnego rozsądnego wyjścia. Padały twarde, jednoznaczne słowa. Jeśli tego nie zrobisz, dostaniesz w dziób. A ja byłem harcerzem, mającym jako jeden z najmłodszych zdobyte wszystkie sprawności, a w przyrzeczeniach był nakaz, harcerz nie pije i nie pali. A tu słyszałem, pijesz pierwszy, jak nie to w dziób. Leżałem w łóżku mamy w głównym pokoju sypialnym. Początkowo niewiele widziałem. Białe ściany i szlaczek pod sufitem zaledwie się rysowały. Znacznie wyraźniej natomiast odbierałem wątki melodii granej na klarnecie. Nie była to miarowa melodyjka. Leżała w tonacji cis dur i była niewątpliwie kompozycją tatusia graną przez tatusia. To była jednak nowa kompozycja i co ciekawsze wspaniała harmonicznie. Następnie usłyszałem tu pod nóg i były to wyraźnie kroki mojej mamy. Następnie usłyszałem jej głos. Bracie, jak on mógł coś takiego zrobić? Upić się do nieprzytomności w mundurze harcerskim. Jakaż to kompromitacja, kompromitacja na całą okolicę. Co na to powie nauczyciel Barszcz? Co powie kierownik szkoły w Opaczy? Wyszedłem na zajęcia lekcyjne z Natalką, koleżanką z Łęgu. Horrendum, jak my teraz wszyscy wyglądamy. Mimo straszliwego bólu głowy powracała mi przytomność. Najpierw zrozumiałem, że musi być u nas w domu Stryj Vitalis, bo to wynikało ze zwrotu, który odebrałem jako krzyk rozpaczy mamy. Ten zwrot, bracie, mógł być wyłącznie skierowany do Stryja Vitalisa. Następnie usłyszałem chlipani i zdawało mi się, że to płacze nasza pokojówka Vitra Vola. Nieco wyraźniej usłyszałem głos Stryja Vitalisa i była to chyba odpowiedź na lamenty mamy. W tej sprawie to my jeszcze nie mamy pełnego obrazu, co się stało i jak to było. A ty, Zochno, zachowujesz się, jakbyś była jakaś niezidentyfikowana gburia furia. Proszę cię, uspokój się natychmiast. Opowiedz mi natychmiast, czy Andrzejek ostatnio miał przy sobie jakieś pieniądze. Miał bracie i to duże, rzekła mama. Dostał ode mnie 10 złotych na odkrytki z wizerunkami podobno wszystkich polskich areoplanów. – Jakieś odkrytki leżą na etażerce w pokoju bibliotecznym u pani Barbary – wtrąciła się do rozmowy Witra Wola. – Witra, dawaj mi tu te odkrytki – natychmiast zarządził Stryj Vitalis. Ból głowy mi narastał. Przytomność również. Odwróciłem się na łóżku do ściany. Doszedłem do wniosku, że jeśli Stryj Vitalis, zawsze układny i nadzwyczaj ugrzeczniony, teraz posądza mamę o wejście w skórę jakiejś pani – Imieniem Gburia Furia to moja sytuacja jest koszmarna i beznadziejna. Pewnym ratunkiem w chwili odzyskania przeze mnie przytomności była płynąca z pokoju jadalnego ta smutna i piękna harmonicznie melodyjka grana na klarnecie w Cisdur. Skąd tata wymyślił taką i dlaczego nie bierze udziału w lamentach mamy tylko sobie gra, jak gdyby moje pijaństwo nic go nie obchodziło? Nie wiedziałem tego. Witra przyniosła odkrytki i podała je stryjowi. Jest ich sześć, zakomunikowała. Ładne te wizerunki naszych samolotów, stwierdził wuj. Każda kosztuje po złoty 20 plus jeszcze 20 groszy na społeczny fundusz pod tytułem Osłońmy Polskę skrzydłami. Czyli razem odkrytka kosztowała Andrzejka złoty 40. W sumie wszystkie kosztowały 8 złotych 40 groszy. Jeśli reszta, czyli złoty czterdzieści poszła na wódkę i ewentualne zakąski, to to wielka libacja za tą resztę to nie wyszła. W tym momencie do pokoju wszedł Stefan Sieracki, nasz koniuszy i Weronika Kucharka. Obydwoje byli wezwani przez stryja Witalisa. Pan inżynier nas wzywał? – zapytał Stefan. Siadajcie przy stole – rzekł wuj. Stefan, a teraz mów prawdę, ile razy widziałeś Andrzejka pijanego? – Nigdy, proszę pana – stwierdził Stefan. – Uważam, tak jak pan nauczyciel barszcz, że w jakiś sposób zmuszono go do wypicia. – A ty, Weronciu, co sądzisz o sprawie? Czy zauważyłaś, żeby Andrzejek kiedykolwiek zaglądał do kredensu, gdzie stoją butelki? – pytał stryj. – Dopijał wódkę czy wino w kieliszkach po przyjęciach gościnnych czy coś podobnego? – – Ja nigdy nie zaobserwowałam takiego zdarzenia. To wszystko, co się tu wydarzyło, jest dla mnie bardzo podejrzane – powiedziała kucharka. Andrzej nigdy nie interesował się kredensem. – Witra, tyś wynosiła podobno Andrzejka ze szkoły w Opaczy na bryczkę. Czy był przytomny? – zapytał stryj. – Był do niczego – odrzekła Witrawola. Wstrząsały nim straszne, okropne wymioty. Mundurek harcerski przeznaczyłam do prania i poszywania, bo jeden rękaw jest całkowicie oderwany od bluzy. – Te rozmowy dochodziły do mojej świadomości, jak gdyby pochodziły z innego świata – Głowa pękała mi z bólu. W tym momencie do pokoju wpadł któryś z chłopców stajennych, wołając. Proszę pana, ukradziono gołębie Andrzejka. Skobel i kłódka od drzwiczek do gołębnika są oderwane. Nie ma nawet tych, co siedziały na jajkach. No to sprawy zaczynają się rozwijać, oświadczył Stryj Vitalis. Po takiej informacji, która do mnie dotarła... Usiłowałem podnieść się na łóżku. Spuściłem nogi na podłogę, lecz kolana ugięły się pode mną i poleciałbym na twarz, gdyby nie Stefan, który błyskawicznie zareagował i przytrzymał mnie za koszulę. Spojrzałem na stryja spodziewając się wymówek, lecz na twarzy stryja nie było przerażenia, nie padła żadna wymówka, tylko pojawił się szeroki uśmiech. No dobrze, żeś znów wśród nas powiedział. Jeśli widzisz mnie dostatecznie ostro i możesz mówić, to powiedz. Ileś wypił i czego, a ponadto dlaczego piłeś? Chwilę się zastanowiłem, coś jąknąłem i z trudem znalazłem w głowie określenie, którym posługiwał się sam stryj, ucząc mnie w Ćmielowie podstaw matematycznych określających tak zwane prawdopodobieństwo zaistnienia faktu. Nie miałem innej alternatywy. Dwóch starszych chłopaków capnęło mnie za ręce powyżej łokcia i powiedzieli, że jak ja fundowałem, to piję pierwszy, a jeśli nie, to dostanę w dziób. Także się nie pozbieram. Wykręcali mi też ręce z całej siły, powiedziałem. Weronciu, zdejmij Andrzejkowi koszulę, rozkazał Stryj Vitalis. Te ręce przy ściąganiu koszuli Podnosiło mi się bardzo trudno, szczególnie lewa bardzo mnie bolała. – O lala! Zawoła, – zawołał stryj. – Nieźle byłeś umocowany. – Zochno, zochno, chodź, przyjrzyj się swojemu synkowi! – zakrzyknął stryj. Pomalowali mu łokcie na fioletowo. Mamie spłynęła po policzku łza, ale tylko jedna, bo była twardą kobietą. Pani dziedziczko, przerwał Stefan Sieracki, ja mam jedną myśl w związku z tą kradzieżą gołębi Andrzejka, ale powiem o tym pani w cztery oczy. Po chwili został wyzwany na fornal Antoni Abramczyk, a mama oświadczyła. Słuchajcie Antoni, został rozwalony gołębnik Andrzeja i zginęły wszystkie gołębie. Stawiam sprawę jasno. Za godzinę gołębie mają się znaleźć w gołębniku. Jeśli się nie znajdą, pan Antoni rezygnuje z pracy w Łęk Pelin. Gołębie powróciły do gołębnika natychmiast. Przynieśli je chłopcy od sąsiadów, państwa Olińskich i synowie Antoniego Abramczyka. Po odzyskaniu gołębi zrobiło mi się nieco lżej, gdyż byłem do nich bardzo przywiązany. Były to piękne gołębie i stanowiły ozdobę naszego domu. Nigdy nie ganiałem gołębi, tak jak się to często działo na wsi, w celu złapania ptaków obcych, najczęściej podróżnych i głodnych. Sprawa mojego pijaństwa, pierwszy i ostatni raz w życiu, nigdy nie została rozsądzona do końca. Chłopcy w szkole podejrzeli, że po zakupie odkrytek samolotów pozostało mi równe dwa złote w jednej monecie. Zaproponowano mi uroczystość podwieczorkową przed zajęciami wieczorowymi w szkole w Opaczy, która miała się składać z tak zwanego kwasu chlebowego i jak to się dziś mówi kanapek. Uwierzyłem, że koledzy są głodni. Jeden z chłopców pobiegł do Opaczy do sklepiku państwa z Gańskich, oczywiście z moją monetą dwuzłotową i przyniósł bułki, masło i kiełbasę, natomiast zamiast kwasu chlebowego kupił podstępnie pół litra wódki. Ojciec twierdził, że chciano mnie skompromitować i nie tylko mnie, ale całe Łęk-Pelin, co bez wątpienia częściowo się udało. Mama nie wypuściła mnie więcej do szkoły w Opaczy. Kierownik szkoły zażądał powrotu Andrzeja Cieleckiego do szkoły na ostatnie lekcje. Postawił nawet warunek, że jeśli nie przyjdę na ostatnie zajęcia i zakończenie roku, będzie zmuszony postawić mi czwórkę z zachowania. Józef Barszcz, wspaniały nauczyciel, jeden z największych patriotów, jakich znałem, protestował przeciwko tej czwórce. Stryj Witalis natomiast namawiał mamę, tłumacząc, Zochno, niech pójdzie na zakończenie roku. Wykluczone, uparła się mama i tak dostanie dobre stopnie, a na przyszły rok załatwię internat u księży Marianów na Bielanach. Stryj Witalis i ojciec ciągle protestowali. Zochno, wołał stryj. Z nadwisły od koni, z pól i łąk, do klasztoru? Ale nic nie pomagało. Mama stwierdziła, że jej dzieci i ona decyduje. Dostałem na wakacje korepetytora od księży Marianów na Bielanach, niejakiego pana Rytko. Święta postać. Całe dnie i całe godziny bez przerwy odmawiał brewiarz. Nigdy nie dosiadał konia, nie interesowały go zwierzęta, nie pływał, nie biegał. Moje ciągoty elektryczne i elektroniczne go nie interesowały. Żadnego najprostszego zadania matematycznego nie potrafił rozwiązać, ale w sumie dobry był chłopak, pobożny, taki nijaki. Po pewnym czasie mama zauważyła, że coś nie gra. Ja na strychu montujący różne systemy zasilania lamp elektronowych, a pan rytko się modli. Nie było na ten temat nigdy żadnych rozmów. Nasza rodzina była związana z kościołem we wsi Słomczyn. Jeździliśmy do kościoła bryczką, bo to było aż siedem kilometrów. Lampka oliwna przed Najświętszą Panienką też się zawsze paliła. Pan Rytko był jednak za bardzo pochłonięty sprawami niebiańskimi i właściwie żył poza ziemią. Dla mnie świat Wisły, pól, łąk, lasów i starorzecza był kolorowy i widoczny, a Rytko miał wyobraźnię wyższego rzędu. Sympatyczny, nic ująć, nic dodać. Tyle na dziś. Andrzej Cielecki.